Minęła 13. tu program pierwszy polskiego radia. Aktualności Marza Godon. Premier Donald Tusk za tydzień odwiedzi Koreę i Japonię. Zapruszenie ognia odzniczy prawdopodobną przyczyną pożaru krzyża w Warszawie. Policja wyjaśnia okoliczności wypadków w Ujsołach na Śląsku, gdzie samochód wjechał w grupę pieszych.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 Regionu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Policja wykluczyła, że przyczyną wczorajszego pożaru 25-metrowego krzyża papieskiego przed kościołem w Warszawie było podpalenie. Policja analizuje to zdarzenie, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej komendy. Do pożaru mogło dojść skutek palących się pod krzyżem zniczy z uwagi na ich znaczną ilość. Obecnie wykluczamy udział osób trzecich. Zniczy pod krzyżem paliło się bardzo dużo, ponieważ w czwartek, w przeddzień pożaru była rocznica śmierci papieża Jana Pawła II, a krzyż był pamiątką po mszy odprawionej przez niego w stolicy w 1979 roku. Proboszcz parafii na warszawskim Mokotowie przy ulicy Rzymowskiego zapewnił, że krzyż zostanie odbudowany. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, do jakiego doszło wczoraj późnym wieczorem w Ujsołach na Śląsku. Najpierw zderzyły się dwa samochody, a potem siła uderzenia spowodowała, że jeden z pojazdów wjechał w grupę pieszych. Pięcioro z nich trafiło do szpitala na badania. 22-letni kierowca był pijany, mówi Bogusław Rosa z Żywieckiej Policji. 22-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, który kierował Fordem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w stojącego busa. Następnie Ford wjechał w pieszych oczekujących w rejonie przystanku. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Badanie wykazało, że 22-late Miał w organizmie około 1,7 promila alkoholu. Dodatkowo ustalono, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowca spędził noc w policyjnym areszcie. To są aktualności: jedynki. Wielka sobota we Włoszech. To czas przedświątecznych zakupów. W Rzymie tłoczno jest m.in. na placu Testaccio, gdzie naszego reportera zabrała Anna Baryła, polska przewodniczka po Rzymie. W Rzymie na pewno je się jagnięcinę, czyli abbakio, to pieczone jagnie, ta pieczona baranina, no to to jest coś, co tutaj się e, je. Oprócz tego je się coś, co się nazywa właśnie... Pizza di Pasqua, a tak naprawdę nie ma nic z pizzą wspólnego, bo to jest bardziej kształt takiej drożdżowej babki, można by powiedzieć, w której jest zatopiony na przykład ser pecorino. Często je się też karczochy, karczochy pod różnymi postaciami. Można sobie właśnie na Wielkanoc tutaj jeść, bo to jest też taka rzymska potrawa, no i wiele słodkości. We Włoszech nie ma tradycji święcenia pokarmów, ale w Rzymie tradycję podtrzymują Polacy, którzy przynoszą do polskich kościołów koszyczki wypełnione produktami na świąteczne stoły.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 Pogoda. Dziś w wielu miejscach w kraju słabe, przelotne opady deszczu. W szczytowych partiach Tatr, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 11 do 16 stopni. Chłodniej na północy od 7 do 11. Wiatr na ogół umiarkowany, ale miejscami dość silny i porywisty, szczególnie w północnej części kraju na obszarach nadmorskich.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 W Zawichości 353, przybyło 15. W Puławach 232, przybyło 33. W Warszawie 200 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2 cm wody. W Kępie Polskiej 252, ubyło 5. We Włocławku 194, przybyło 9. W Toruniu 213 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Tczewie 365 cm ubyło 7, na Sanie w Przemyślu 110, w ciągu ostatniej doby przybyło 1 cm wody. Na Narwi w Ostrołęce 112 cm ubyło 2, na Bugowie w Łodawie 141, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 215 cm. w ciągu ostatniej doby ubyło 11, u ujścia Nysy Kłodzkiej 284, ubyło 4, w Malczycach 236, ubyło 34, w Połęcku 124, przybyło 5. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Poznaniu 170 cm. w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Gorzowie Wielkopolskim 227, ubyło 1 cm wody. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Adam Zieliński, Łona.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 Diety Walerin ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia Walerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg stylanis wspomaga odprężenie. Wyciąg Szyszek nie wspierał utrzymanie zdrowego snu na Reklama. Autopromocja. Odrodzona, nieznana. Czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy. Sam o sobie mówi, że to nie on wybrał Polska, ale Polska wybrała jego.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 Zabierz mnie Odchodzą Zabierz mnie Odchodzą Zabierz mnie Dzień Odchodząc zabierz mnie, Podchodząc, zabierz mnie. proszę weź mnie ten. Siakowie. Odcinek 3595 Niech się pan zatrzyma, panie Hubercie! No, no niech pan stanie, nie będę pana... Goniła. A, dzień dobry pani Malinowska. A, dzień dobry. No, widzę, że pani wraca z kościoła z koszyczkiem ze święconką. A co, coś nie tak? A co ma być nie tak? Bo pani jakoś tak z przekąsem. Nie. Pił pan Wielką Sobotę? O, no, no, no, chuchnie pan. Chuchnie Ale no co pan? pani? To raczej ja powinienem prosić o huchanie z racji zawodu, rzecz jasna. No, coś wyczułam, panie Hubercie, taką jakąś złośliwość, tak ci nie? Czy nie? Nie wiem, pan drwi. Pan miał taką minę, jakby drwił z mojego koszyczka. O, coś się panu nie podoba? Pani Malinowska, miło się z panią rozmawia, ale ja. A miło, mówi pan, że miło się ze mną rozmawia. Nie, tak, ale muszę iść do żony. I co? Rodzi już? Nie, nie rodzi. Aha. Muszę po prostu iść do domu. Robiłem małe zakupy i obiecałem Krysi że szybko wrócę. Wie pani, kobieta w ciąży szczególnie tak zaawansowana jest trochę, jakby to powiedzieć, zaniepokojona. A czym? Dokucza jej pan? Nie, nie dokucza. Ja słyszałam o jednym takim milicjancie, co dokuczał żonie. Bił ją nawet. Ja nie jestem milicjantem, pani Regino, tylko ja jestem policjantem. I nie bije Krysi. No, tamten też podobno mówił, że, że nie bije I w końcu go uniewinnili. Jak to w naszym kraju. Wie pan, u nas to za kradzież jednego jajka zamknął, ale za pobicie to niekoniecznie, no tak czy nie? No. Pani Malinowska, ja naprawdę muszę już iść do domu, przepraszam. No to oczywiście, oczywiście. Jak to mówią, każdy zmierza do domu. Tak jest, no to do widzenia. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie do widzenia. Ja pana zatrzymałam w celu. Słucham. Miałam cel. To znaczy, to znaczy mam cel, tak czy nie? Ja naprawdę nie mam czasu. Są komórki? Są komórki jakby się małżonka źle poczuła, to by zadzwoniła, no tak czy nie? Pani Malinowska, niech pani da spokój! Przecież mówię, że muszę iść, już iść do domu. Tylko jedna sprawa. Panie Hubercie, no malutka. No dobrze, o co chodzi? Był pan świadkiem, jak pan Tomek Piekarski chciał mnie rozjechać, znaczy zabić. Zabić mnie chciał. jak chciał zniszczyć sakralne dzieło sztuki. Y, powalił i mnie, i figurkę... Wy pani Malinowska, co pani mówi? Ustaliliśmy, że nic nie widziałem I tak faktycznie było Nic nie widziałem No dobra, dobra, nic pan nie widział Bo to też pana przecież Ja to rozumiem, ale Słyszał pan, jak mówił, że Załatwi przymocowanie na nowo figurę. No i jest przymocowana Chyba, że mam halucynację No jest, no, no jest, ale jak? Krzywo! Centymetr w te, czy centymetr w tamto? Jakby Pan Bóg tak myślał, to by Pan miał jedno ucho wyżej, a drugie niżej, a ma Pan równo, tak czy nie? To nie jest dobry przykład. Dobrze, o co Pani chodzi? Piekarski, żeby było taniej, namówił Pana Edka, żeby na szybko tę figurkę zamontował. No i Pan Edek spartaczył robotę. Nie wiem, może nie robił tego, jak należy. Nie wiem, jak on robił, w jakim stanie, ale jest krzywo. No nie tak. Jakby każdy konserwator zabytków tak robił, Ale to... jaki konserwator? Co pani mówi? Co ja mówię, to ja wiem. Niech pan podejdzie. No, no proszę, no, proszę, proszę, niech pan zobaczy. O no, tu, tu proszę. No, no, no podszedłem, no. no i co? O, patrzy pan. No no patrzy. no. Ale, ale nie na mnie. No przecież nie patrzę na panią. I to znaczy nie na moją twarz w osobie najświętszej panienki. Na dół niech pan patrzy. O. Gdzie na dół? Na dół figurki. No patrzę, patrz, No i co? No i co? No, no i co, nie widzi pan? Na, na, na co mam widzieć? No to! To? Tak. To, czyli co? No nie wytrzymam, no, no i to w Wielką Sobotę. No co mam widzieć, pani Malinowska? Już tracę cierpliwość. O! Odłupane. Co odłupane? No, odłupane i dla niepoznaki krzywo przytwierdzone. Przecież on tu jakiś ordynarny gips zastosował klejem do swoich płytek, czy czymś takim zasmarował ten, ten pan Edek. Ale to pana Teścia Wina to on mnie przejechał, to znaczy yy, yy, to on zniszczył. I on zlecił robotę, którą pan Edek spartaczył, tak czy nie? Kafelkarz Dzień dobry. Zabrał się do sztuki. A co tu tak głośno? Dzień dobry. Pani Regino, krzyczy pani na całe podwórko, nawet na ulicy panią słychać, coś się stało? Dzień dobry i do widzenia, ja idę do domu, Krysia czeka. Ale coś się stało? O nie, nie, nie, nie, nie, panie Hubercie, nigdzie pan nie idzie. Panie inżynierze, pan też zostaje, będzie pan za świadka Zrobimy zaraz telefonem zdjęcie. Ale pani Regino, coś się stało? Pytam panią. o a pan z koszyczkiem? Z kościoła? A co? Zakaz jest? A, no, w tamtym roku pana nie widziałam, nawraca się pan nagle, jak starzy komuniści. Aj, no wie pani, pani no da pani spokój, czy w tym kraju już niczego nie można normalnie zrobić trzeba dorabiać wiecznie jakąś ideologię do wszystkiego. No jak tu ma być dobrze? Jak ludzie mają się nie kłócić, jak wszystko wzbudza podejrzenie. No zawsze to samo. Dwóch Polaków, a trzy poglądy. A to z własnej woli pan poszedł z koszyczkiem? No, no, no. Niech pan powie, panie inżynierze. Bo chłopy to raczej takie leniwe są z natury. Oprócz mojego Alojzika oczywiście. Ale co to za pytanie? Stąpa pani po grząskim gruncie, pani Regina. No dobra, no, no, no to niech pan powie. Czy tak, tak sam z siebie poszedł pan z tym koszyczkiem? No Dorotka co? poprosiła, aha, to poszedłem. A wiedziałam. Mnie nikt nie nabierze. Ja to przeszyję każdego na wylot. Niech tu nikt nic przede mną nie udaje. Ej, ej, ej, jak wokół cyklonu. Człowiek tylko poszedł z koszyczkiem do kościoła. Wielka sobota, wyciszenie miało być, a tu masz. No, no niech pan nie narzeka, panie inżynierze. Ja nie narzeka. Inni mają gorzej. Już tak źle to się nam tutaj nie dzieje. Żyjemy jak u Pana Boga za piecem. Aha. Ale jeśli chodzi o figurkę, to, to niestety ja muszę być stanowcza, tak czy nie? To jest tak. dzieło sztuki i to no, dzieło sztuki mojego Alojzika, geniusza. No sam Pan wie, no Pani no Już niech no... Pani nie, nie przesadza z tym geniuszem. Pani. Chce mnie pan obrazić? Pani Regino, naprawdę, niech pani nie przesadza. No, no właśnie, pani Malinowska, niech pani powie konkretnie, o co pani chodzi. I Idziemy, my, my do rządu się śpieszymy. Wielkanoc za pasem, Ta. niektórzy wybierają się na wigilię paschalną jeszcze. No. Ale pani Regino, co się dzieje? Dlaczego pani płacze? Oj, koszyczek Pani wypadł. Rozpozbieramy pozbieramy to wszystko. Hubert pomoże, Tak, tak już. No, no, no. Proszę Pani Malinowska. Proszę bardzo. Jest wszystko. Dziękuję. Oj. Chyba się pani zdaje, Pani in inżynierze. Kto tu płacze? No, no, no. Pani płacze. No tak. Jeśli to takie ważne, żebyśmy poświadczyli, że figurka źle zamontowana, no to poświadczymy. Tak, prawda, pani? No Biel tak, tak, pani Regino, przecież jak pani bardzo na tym zależy, to oczywiście mogę nawet sam z etkiem porozmawiać, żeby poprawił, co trzeba. No ja mu się zdarzę, że coś spartacze, ale no, trzeba być wrozumiałym jednak. Tylko no, niech pani już nie płacze, pani Regino. Mówiłam, że nie płacze. Ale co się pani stało? Nic. Co się stało? Bo nagle pani zaczęła płakać, no. Bo jak pan Hubert powiedział, że pan inżynier musi wracać do żony i pan Hubert też do żony, to... To ja nie wytrzymałam. Każdy idzie do domu i ktoś tam jest, a u mnie... Kto jest u mnie? Nikt. Pusto. Nie ma lojzika. Nie ma. Ja tak, a w arusze i nic, będę telewizję oglądała. Pójdę na Wigilię Paschalną i potem znowu będę płakała. A jutro. Pani Regina, przecież. No... A jutro, pomyślałam, wrócę do domu i będę płakała do Żurku. No ale. Co, ale? Będę sama. Może mówię nieprawdę, no niech pan powie prawdę, mówię, że nie. No, no, no, no niby no, tak. Może niektórzy lubią żyć na single, jak to mówią, ale wychodzi na to, że ja, że ja nie umiem się cieszyć, jak jestem sama. Niczym nie umiem się cieszyć. Im starsza jestem, tym mniej mnie cokolwiek cieszy w samotności. Alojzik daleko w świecie. Nawet czasami nie mogę sobie jego twarzy przypomnieć. Jak przychodzi wieczór w oknach światła, ludzie siedzą, cieszą się, a ja... Okay. Jakie ja będę miała święta? Dlaczego pani od razu nie powiedziała? Mhm. Ale dlaczego nie powiedziała? No tego wszystkiego. Nie wiedziałam, no no nie wiedziałam, że to, że to jest takie silne we mnie, że, że tak to przeżyję. No no skąd ja miałam wiedzieć? No. Nie, nie. Niech się Pani uspokoi. Pani Regino, tyle lat się znamy, coś zaradzimy. Nie może być Pani sama w święta. U nas na dobrej nie ma o tym mowy. Może Pani do nas przyjść i pomszy na śniadanie. Przecież Dorotka nie będzie miała nic przeciwko. Tak, tak. Pan myśli, że ja się wpraszam, co? Ale nie, no, no, no, co Pani? Nie nie można, no, Pomyśli kto, że ja się narzucam, a przecież każdy mnie zna i wie, że ja swój honor mam. Ale ty, i... tu nie chodzi o honor, ale o zwyczajne dobro. Ja z czystego serca panią zapraszam. No, trudno. Najwyżej Dorodka mnie zruga, stawię temu czoło. Nie może być tak, że pani będzie sama w świętach. Nie w tej kamienicy I, i póki ja żyję, tak nie będzie. Zapraszam do Matysiaków na śniadanie Wielkanocne, Pani Regino. Na dziesiątą. Może być? No. no... Będzie nas trochę Piotrek z Lusią, z dzieciakami. Ech. Justynka też się zapowiedziała ze swoimi chłopakami. Nie, nie pan to jeszcze przemyśli, panie inżynierze, Ale. żeby... żeby nie było potem jakiejś afery. Ja i Krysia niedzielę Wielkanocną mamy spędzić u teściów. A. Będzie też Małgosia z rodziną. Ale w poniedziałek zajrzymy do Pani, Pani Malinowska. Nie mam dyżurów pracy na szczęście. Przyjdziemy, przyniesiemy coś. Albo nie. Nie, niech Pani nas odwiedzi. Zapraszam na obiad, na trzynastą, w lany poniedziałek. Nie. No, no to co, co nie? nie? No. no nie, nie. No co Pani? No, no nie, cud. Cud pod figurką Dziękuję Idę, ja, ja muszę brać się zapieczenie. Z pustymi rękami nie przyjdę O nie, nie, nie, nie, zobaczycie Jak Malinowska potrafi piec ciasto Takie, takie zrobię Że do końca życia Będziecie je pamiętać No no, no. i bardzo dobrze, to, to jesteśmy umówieni I my też pani Malinowska A niech tam, niech tam, no przyjdę, przyjdę A po świątecznym obiedzie Pójdziemy do Oksany jej rodziny Kryśia już obiecała, że zajrzymy. Na pewno ucieszą się z Pani odwiedzi. A pewnie! I dla nich też coś dobrego przygotuję. Będę siedziała całą noc, a zrobię. Czas ucieka. Do zobaczenia! Do zobaczenia! No do tak, zobaczenia. do widzenia, do widzenia. No tak. I poszli. To i ja idę. Mmm, jakie tu zapachy na klatce schodowej. No, czuć, że święta. Ech. Ech. O, a co tu tak pachnie? A, coś długo nie wracamy z tą święconką. Dlaczego? A, zaraz Ci opowiem. powiem. Ale co to za zapachy? Czuję żurek mhm. i coś jeszcze. O, dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Mazurki od Ali Grzelakowej. Tak. I nie tylko. O, Ala była? Yy, tak, tak, byli z Józiem. Tuż po twoim wyjściu z koszeczkiem. No, dla nas też przywieźli. A ja przyniosłam wam pasztet. A. Na o, święta! O, o, o. Tradycyjny. Bez owadów jadolnych. No, dziękujemy, dziękujemy. Wspaniałości. Co za zapachy. No, to się nazywa pasztet. I słynna Mazurki Ali. Mm. Chyba się skuszę na co nieco. Nie, nie, nie nic z tego. Ale, Jutro spróbujesz. Ale troszkę chociaż. A zapomnij. No. no więc dlaczego tak długo cię nie było? Będziemy mieli dodatkowego gościa na świątecznym śniadaniu. Kogoś zaprosiłeś? No tak, tak, tak, Dorotko. Nie mogłem inaczej. Sytuacja była taka... No, że musiałem szybko podjąć decyzję. No. Może chcecie sami porozmawiać, a no, to ja już pójdę. Nie, nie, nie. no co ty. Dopiero no. zaczęłyśmy rozmawiać. Zresztą sprawa, z którą przyszłaś, dotyczy Gienka. Chyba jego najbardziej. Mnie? A co? Coś nabroiłem i nawet nie wiem co? Oj, dlaczego Ach, zaraz nabroiłeś? No mówisz jak dziecko w szkole. No, on tak czasami ma. Dorotko, Dorotko, no. Dobrze już, dobrze. No. Mów, kogo zaprosiłeś na świąteczne śniadanie. Ech. Malinowską. Malinowską? No co wy dziewczyny tak się dziwicie? Naszą Malinowską z Porteru. To... Wiesz, no w samą Wielkanoc spotyka się rodzina w zasadzie. No wiem, wiem, ale Malinowska płakała. O, co jej się stało? Chora? Oj, zaraz chora. Samotna. A, <głos> Możesz jaśniej? Tak, rozpłakała się przed figurką, że będzie sama w święta że ja idę z koszyczkiem do domu, a tam czeka na mnie żona, że Hubert idzie do domu, a tam czeka żona w błogosławionym stanie, że tak powiem. A Malinowska wróci do pustego domu. Powiedziała, że będzie płakać do żurków święta. No, taki trochę szantaż wyczuwam. No, jaki szantaż. No, musimy sobie pomagać. Na dobrej musi być dobro i koniec. W kraju prawie wszyscy się kłócą. O sejfy, nie sejfy, o wszystko. Tu już nie ma spokoju. Ludziom się w głowach miesza, skaczą sobie do gardła, to no to jak ma być dobrze? No tak. A media podjudzają. Polak, Polakowi staje się wilkiem, Mamy na dobrej, pomyślałem, musimy być inni. O. I od siebie trzeba zacząć, jak, jak się chce zmiany. Nie możemy tak. naśladować tych na górze, bo tam nie ma nic dobrego do naśladowania. Nie możemy pozwolić, żeby nas skłócali. Nas, czyli, czyli narodu. No. Na dobrej mieszka naród, prawda? Polski naród, jasny? Dzieńek! Ty powinieneś być politykiem. Ja cię to. takiego nie znałam. Oj. Myślałam, że jesteś, no za przeproszeniem, taki spokojny maruda. Pszczoły no. od czasu do czasu rozważania o nauce. A tu taka przemowa Marnujesz się Powinieneś startować do rady dzielnicy Nie no co ja mówię Powinieneś startować co najmniej na no, Ale nie śmiej się no, ze mną Olun Ja mówię całkowicie poważnie Podjęłabym taką samą decyzję O słucham No Zrobiłabym to samo No co ty nie znasz mnie Że się tak dziwisz. No sam nie wiem Przed chwilą byłam zaskoczona Ale kiedy wyjaśniłeś To wiesz no poczułam się dumna z ciebie Gienek Daj buziaczka mm. o, o, o, To mi się udało Tak tak Bo wiesz co dobre I umiesz szybko podjąć decyzję Zresztą gdybyś nie był taki To bym za ciebie nie wyszła Aha, czyli to nie bezinteresowna miłość. Oj, nie, bądź dzieckiem. <grym nigdy <grym nie jest całkowicie bezinteresowna. No A ty, Olu, jak spędzasz święta? Mm? No, z Tadeuszem oczywiście. Y zresztą, no, niejako w sprawie świąt do was przyszłam. O no, kolejni nieoczekiwani goście na śniadaniu? No, dlaczego nie? No, nie żartuję. No, nie ja, ja mówiłem poważnie. Zresztą dziś miałem już tyle emocji, że... Ale Tadeusz mówił mi o waszej ostatniej rozmowie. Wrócił wtedy do domu bardzo przybity. Bałam się o hmm, niego. Tak. Ciężko oddychał. Mówił z trudem, jakby nie mógł w pełni wydobyć z siebie głosu. No w ogóle był o, zmieniony. No to, to, to była krótka rozmowa, ale faktycznie nie należała do najłatwiejszych. Miałem wtedy fatalny dzień i wyszło fatalnie. No właśnie... Gienku, on bardzo przeżywa te nieporozumienia między wami. Ech. Wie, że u was jestem i pewnie też do was przyjdzie z życzeniami świątecznymi, ale jak przygotuję grunt, będzie mu łatwiej. No tak. Ale właściwie no to, no to nie ma o czym mówić. Ale on... No i jest to o czym, bo on jest bardzo przygnębiony. Nie chce, żeby w takim stanie spędzał święta. Ech. Olu, powiem Ci szczerze, że dla mnie też to było przykre. No, ale nie warto się zamartwiać. No przecież tak naprawdę to nam tu jest bardzo dobrze ze sobą. No wiadomo, no problemy są zawsze, ale możemy też liczyć na siebie w wielu sytuacjach. Tak. Mimo różnych oczywiście momentów. Chociaż wiecie... Polak to chyba szczególnie potrafi znaleźć dziurę w całym i pokłócić się o wszystko. I często bez sensu. Oj, no i znowu te podziały narodowe mi się przypomniały. Ech. Trudno się dziwić. Wystarczy poczytać Słonimskiego albo Miłosza, jak pisali o dwóch Polakach, którzy ciągle drzemią w tym narodzie i co jakiś czas ożywają. Potrafimy się kłócić, ale i solidaryzować się potrafimy. No nie da się ukryć. Mhm. Olu... Tak. Ja nie chowam urazy do Tadeusza Tak jak go lubiłem i ceniłem Tak go lubię i cenię Ach, To już jestem spokojniejsza. Mm -hmm. On <laughs> właściwie też nie ma ci niczego za złe Jakieś frustracje, niepowodzenia spowodowały, że wyładował to w jakimś sensie na tobie. Olu, żebyś ty wiedziała, jak Gienek potrafi wyładować swoją złość o, na mnie. O, o. A zresztą, jak ja, moją na nim. O, to, o, tak, tak. Ach, najważniejsze, że nie przestaliśmy się kochać. No nie przestaliśmy się. Ja myślę, że te nerwowe czasy miną. Oby tak się stało. To jak najszybciej, jak no. najszybciej. U nas w szkole ostatnio mm. miało miejsce takie zdarzenie, które wydaje mi się dobrze obrazuje nastroje w społeczeństwie. Mm, ale się poważnie zrobiło. Sam zacząłeś. I dobrze. <laughs> no to co takiego stało się u was w szkole? Ach, zwyczajna sprawa. Było zebranie dyrekcji wychowawców klas trzecich z rodzicami przyszłorocznych maturzystów Aha. w sprawie organizacji studniówki. Mm. I wyobraźcie sobie że już po kilkunastu minutach rozmowy i próbach ustalenia czegokolwiek utworzyły się dwa przeciwne obozy. <grym> <grym> jakie obozy? No jaki może być problem z organizacją studniówki na tym etapie? O. Życie zaskakuje. O. Jedni chcieli, żeby studniówka tak jak dawniej odbyła się w szkole, bo koszty atmosfera i tak dalej, mhm. a drudzy koniecznie chcieli w hotelu. Żeby było ekskluzywnie o Nie i o to się pokłócili? Pokłócili? Zrobiła się awantura Jedna z matek tak się zdenerwowała, że zasłabła I musieliśmy wezwać pogotowie No nie do wiary no. To już ludzie nie mają większych problemów? Dobre pytanie To obraz tego, czym staje się nasze społeczeństwo Takie mam obserwacje Ludzie ulegają negatywnym nastrojom. Ciągle słyszy się jakieś pretensje. A coś w tym jest. Ostatnio słyszałam, jak na stacji benzynowej klient miał pretensje do sprzedawcy, że nie dość szybko go obsługiwał. No, i o co tu się złościć? O co? Właśnie. Olu, proszę, przyjdźcie z Tadeuszem do nas na śniadanie wielkanocne. Tak jest. Hmm? Je... Obiecaj, obiecaj, że będziecie. Jedina jak... Malinowska z wami pracuje. Dobrze się rozumiecie. No, będzie miło. Oj, dziękuję, Dorotko, no, no, no przyjdziemy! Co? Dziękuję. No, kto, to, kto, to? No to niespodzianka, Aha. idę otworzyć. A, Pani Malinowska, Hubert. Jak nie, jak tak. Poszłam po Pana Huberta. A tylko na chwilę. Poszłam do Pana proszę, Huberta proszę. z podziękowaniami i z zaniosłam mu rzeżuchę, bo mi się tyle urodziło. Oh. Macie Nie, rzeżuchy nie mamy. No właśnie, no właśnie, to już Państwo mają. O. Wielkanoc bez rzeżuchy, jak to tak proszę. O, o Dzięki. Pan Hubert przyszedł ze mną, bo, bo wzięłam trzy na wszelki wypadek. Aha. Duże doniczki, Oj, to dusy. mi pomógł. O, widzę, że i ola Co? jest. Będzie Grytki. akurat. Oj. Miałam nosa jak zwykle. Dziękuję. Proszę bardzo. Jak no zwykle. Tak. Jest że żucha, Tak. są mazurki, pasztet, koszyczek z pisankami, żurek, Zbliża się Wielkanoc. Z tej okazji życzymy naszym wspaniałym słuchaczom ze wszystkich zakątków Polski i świata, odpoczynku od codziennych trosk. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że jesteście z nami od wielu lat i na te kolejne wspólne święta Wielkiej Nocy życzymy Wam również spokoju, zdrowia, miłości, dobra. Rodem z dobrej. I wiosennego optymizmu życzymy. Tego, żeby nas więcej łączyło niż dzieliło. Nie tylko w świętach. A ja jako policjant życzę Państwu bezpiecznych świąt. O. I przestrzegam Was, drodzy słuchacze, przed brawurą. Przed prowadzeniem samochodu po kielichu. Nie róbcie tego. Nasi wspaniali słuchacze, ja dołączam do życzeń. Życzę wszystkim takiego dobra, jakie mnie dzisiaj tu na podwórku przed figurką Przenajświętszej Panienki spotkało. Wesoły, Wystąpili Barbara Zielińska, Ewa Kania Barbara Szyszko, Leon Harewicz, Przemysław Wyszyński. Autor Rafał Wojasiński. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Wysłuchali Państwo 3595 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę o tej samej porze. Sympatyków naszej powieści zapraszamy na strony internetowe poświęcone radiowej rodzinie Matysiaków. Przypominamy adres www.polskieradio.pl ukośnik Matysiakowie. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Na zdrowie. Artur Wolski, i dziś porozmawiamy o sygnałach, jakie przekazują nam nasze włosy, a będzie to perspektywa trychologa, czyli specjalisty, który o włosach wie wszystko. A dziś dużo uwagi poświęcimy pielęgnacji włosów i dowiemy się, czy te zabiegi włosy lubią. Przedstawiamy ekspertkę, jest z nami pani Agnieszka Trepka. Dzień dobry pani. Witam serdecznie. Od czasu do czasu lubimy coś zmienić w swoim wizerunku. Jakie zabiegi są wtedy najczęściej wykonywane? Najczęściej sięgamy po koloryzację włosów. Zmienia nam się styl, zmienia nam się pora roku, chcemy wyglądać lepiej, młodziej, zakryć siwe pasma. Więc najbardziej takim popularnym zabiegiem jest farbowanie włosów, rozjaśnianie włosów. No ciekawe, czy włosy są szczęśliwe, jak taka farba na nich się pojawi. Trzeba pamiętać, że kolory ciemne zawsze są obciążone metalami ciężkimi, ponieważ barwniki te metale ciężkie zawierają. Więc my trocholocy, staramy się, żeby te włosy, jeżeli farbujemy, nie dotykały skóry, ta farba. Ale czasami się nie da. Tak patrzę na naszą ekspertkę, panią Agnieszkę Trebkę i pani jest blondynką. Ja jestem szatynką, ale Aha. włosy rozjaśniam. Ale jasne włosy. Wybiera pani te bezpieczne farby. Staram się bezpiecznie. Trzeba pamiętać, żeby dekoloryzacja włosów, czyli rozjaśnianie, żeby to był długi proces, ponieważ długi proces oznacza, że... Jest bardziej bezpieczny od tego szybkiego, włosy wtedy są lepiej zabezpieczone. Fryzjerzy też dodają różnego rodzaju preparaty, które mają zabezpieczyć ten włos i przede wszystkim po koloryzacji trzeba zamknąć łuskę. I tutaj zależy wszystko od tego, jaki preparat nałożymy i jak szczelnie tą łuskę domkniemy. Ponieważ musimy pamiętać o tym, że to jest naruszenie struktury włosa. Więc jeżeli ta łuska nie zostanie domknięta, to włosy się będą kruszyć, łamać i ten efekt będzie kiepski. Będą źle po prostu wyglądać. No i cała robota na nic, żadnego efektu wizualnego. na no, a poza tym kondycji i zdrowiu włosów też nie będzie to służyło. Warto to zapamiętać. Jest teraz taka moda, żeby coś do tych włosów sobie doczepić. Jak oglądamy różne programy, to celebryci, celebrytki właściwie, bo to głównie panie, na tych głowach mają cały las włosów. Myślę, że nie wszystkie są prawdziwe. Zgadza się. Dlatego, że tak. Im mamy więcej lat, to te włosy też podlegają procesowi starzenia. I po prostu niektóre wypadają. Tak, one są cały czas codziennie narażone na stres oksydacyjny, który idzie z powietrza, ze słońca, z naszego stylu życia, z wody, z kosmetyków, które używamy. A czy ja dobrze pamiętam, że przy takiej codziennej pielęgnacji, kiedy się czeszemy, to fizjologią jest to, że wychodzi nam około 50 włosów i to jest norma, nic się nie dzieje. Także jak trochę na grzebieniu czy szczotce tych włosów zostanie to jest wszystko w porządku, tak? Zgadza się dlatego, że każdy włos ma swoją długość życia, tak zwaną fazę wzrostu. I ta faza wzrostu u niektórych może być zaburzona. I rzeczywiście sięga się po metody przedłużania włosów, ale trzeba pamiętać, żeby włosy przedłużyć, włosy muszą być zdrowe. Nie mogą wypadać, nie mogą być zniszczone. Dlatego, że takie przedłużanie włosów obciąża nasze włosy. I metody, które się stosuje przy przedłużaniu też muszą być dopasowane do naszej głowy, do naszych włosów, do naszej grubości włosa, do naszej gęstości włosów, ich kondycji i przede wszystkim doczepiajmy, jeżeli już to robimy, włosy naturalne i dobrej jakości, przeważnie włosy dziewicze, które nie są zniszczone, które są włosami nigdy nie farbowanymi. I róbmy to z głową. A jak te włosy się doczepia? Na klej, na jakieś zaciski? Że jest to się wiele, w ogóle trzyma? Jest wiele metod. Najczęściej dokleja się metodą keratynową. Keratyna pod wpływem ciepła rozpuszczana jest dobierane pasmo włosa, włosów na przykład naturalnych o określonej długości, Musi to być pasmo jak najmniejsze, wtedy to będzie jak najbardziej bezpieczne i się robi takie małe kuleczki na naszych włosach, na pasemku naszych włosów, które po prostu będą się trzymały i będą zrastały. No dobrze, a jak chcemy przedobrzyć, a znamy takie powiedzenie, co za dużo to niezdrowo, to czy jakieś sygnały przeciążenia wysyłają włosy, jak tak trochę za dużo tych włosów sobie dołożymy, dolepimy? Oczywiście, że tak. Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że w te włosy są ciężkie. Nasze włosy oczywiście są bardzo wytrzymałe, ale my je czyszemy, my je myjemy, one są pocierane, często je spinamy, więc one są narażone na ciągnięcie. Cebulka w stanie zapalnym, ponieważ ona reaguje na pociąganie. Ona mechanicznie jest ruszana, co bardzo jest niewskazane. To się na tyle mocno trzyma, że one się nie urywają, te włosy? Jeżeli są źle zrobione, to mogą wyrwać nasze włosy. Tak? O, no to nieźle. Poza tym jeszcze wracając do metod, jest jeszcze metoda kanapkowa, czyli powiedzmy pasek włosów, powiedzmy 3 cm, jest przyklejany na tak zwaną kanapkę, czyli z jednej strony idzie klej, w środek idą nasze włosy, po czym przyklejamy kolejny pasmo włosów. Oraz są też tak zwane mikroringi, które to są z kolei metalowe takie ściskane obrączki, które też trzymają. Coś w rodzaju takiego klipsa. Takiego klipsa. I jest jeszcze metoda na warkoczyki, gdzie robimy warkoczek wzdłuż, powiedzmy przy samej skórze i do niego doszywamy włosy. To tak jak nie raz to się chyba dredy nazywają. Afroamerykanie to noszą no i właśnie. oni mają takie włosy, że rzeczywiście te włosy się kruszą, są y, ciężkie dołożone. Więc oni mają splecione warkoczyki blisko skóry i do tego są doszyte włosy sztuczne. Jak to umyć? Tak, myjemy. Natomiast jest to na pewno skomplikowane. To nie jest takie proste, jak się nam wydaje, bo to nie są nasze włosy. Zawsze różnią się czymś od naszych. No ale... Trudno, cierp, jak, żeś, chciało. No. Ale oczywiście, ja mam wiele klientek, które korzystają z tej metody, ale one wiedzą, one są świadome, przychodzą najpierw na konsultacje, pytają się, czy mogą, dlatego, że na przykład nie mogą zapuścić włosów, ich włosy rosną do ramion, a chciałyby do połowy pleców. I wtedy po analizie, po odpowiedniej pielęgnacji, Dobieramy tak, ja kieruję. Mam oczywiście współpracuję z takimi osobami, które to robią, i wtedy takie włosy jak najbardziej możemy doczepić. No ale to jest sensowna ścieżka dlatego, że jest kontrolowana przez psychologów, no i odbywa się wtedy wszystko zgodnie z wiedzą, no i z zachowaniem zdrowia przede wszystkim, co jest najważniejsze. To powiedzmy jeszcze, dlaczego włosy nie chcą rosnąć, chociaż wydaje nam się, że o nie dbamy, czeszemy, myjemy, szczotkujemy, a te włosy nie są w dobrym stanie. Samo mycie, szczotkowanie o to w odpowiedni sposób, dbanie o nie, to nie wszystko. Jeżeli w naszym organizmie są jakieś niedobory witaminowe, nasz organizm choruje, to te włosy będziemy widzieć, że są kiepskie, źle wyglądają, zaczynają wypadać. Po pierwszym objawem, kiedy organizm się broni przed chorobą, to jest utrata włosów. Są też badania, które dowodzą, że jak się zaczyna jakiś proces nowotworzenia w organizmie, to takim papierkiem lakmusowym też są włosy, bywają też i paznokcie. No i ten włos jest właśnie kruchy, łamliwy, a przede wszystkim staje się matowy. Zgadza się. Poza tym teraz jest bardzo dużo osób, które mają problemy z tarczycą, a jeżeli ma się problemy z tarczycą, to automatycznie widać to na włosach. Włosy są kruche, matowe, yy, cienkie, nie chcą rosnąć. Włos średnio rośnie centymetr miesięcznie. Ale są takie osoby, które mają genetycznie skróconą fazę wzrostu włosa. Około 7 lat i te włosy muszą wypaść, żeby dać miejsce nowym. Ale są osoby, które z powodów genetycznych zapuszczają włosy tylko do pewnego momentu i nie są w stanie. Tego wydłużyć. Oczywiście my możemy stosować wcierki, witaminy brać na porost włosów, ale to nie wydłuży tego dwukrotnie. To może poprawić kilka centymetrów. Natomiast jak wiemy, piękne włosy to są takie włosy długie, które mają powyżej 50 centymetrów, a najbardziej to widzą osoby, które mają włosy siwe, bo... Ten włos rośnie i ta siwizna wychodzi. Jakie najczęściej popełniamy pielęgnacyjne błędy, które hamują wzrost włosów? Nie patrzymy na nasz organizm, czyli robimy badania, zanim sięgniemy po witaminy. Myjemy głowę tak często, jak jest to potrzebne. Oszczędzamy włosom niepotrzebnych dekoloryzacji, niepotrzebnego ciągnięcia, działania na nie wysokiej temperatury. Po prostu dbamy o nie, nie niszczymy. Używamy dobrych kosmetyków, które wzmacniają włos, dbają o cebulkę i będą je odżywiały. Proszę Państwa, jak dbać o włosy, no które w końcu budują nasz wizerunek, taki wizualny? Jak to zrobić mądrze z zachowaniem zdrowia? Opowiedzieli Państwu Pani Agnieszka Trepka, która jest trychologiem, no i ja, Artur Polski. No i życzymy Państwu przede wszystkim zdrowych, pięknych włosów, no, a ponieważ rozmawiamy w Wielką Sobotę, to życzymy też państwu wspaniałych, w zdrowiu spędzonych świąt. Jedynka. Polskie Radio. Nie stare filmy I słuchasz w kółko jednej płyty Lubisz to, co znasz I masz zupełnie tak jak ja Wieczorem szkoda dnia, by zasnąć Za to nie wstajesz przed dwunastą, Znajdziesz przecież czas Masz plan na przyszłych parach.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 Radio Kierowców Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. Zaczynamy od ekspresowej trójki, to węzeł Bolków do węzła Kamienna Góra Północ w województwie Dolnośląskim na 342 kilometrze. Tutaj po godzinie 13.30 miejsce, miał miejsce pożar pojazdu osobowego. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Legnicy i te utrudnienia potrwają najbliższe dwie godziny. Natomiast autostrada A4 to już odcinek Kraków-Tarnów, a dokładniej na wysokości miejscowości Targowisko na 440 kilometrze to kolizja trzech samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa, także od godziny 13.30. Tutaj utrudnienia również potrwają przez ym, najbliższe dwie godziny. Natomiast informacja za czwórki to także miejscowość Damienice i 454 km. Tutaj już nie ma utrudnienia. Miała miejsce tam kolizja dwóch samochodów osobowych, ale nie ma osób poszkodowanych. Wcześniej zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Ponadto spore zwężenie jezdni już od wczesnych godzin przedpołudniowych jest w województwie pomorskim. Ruch kumuluje się w Juszkowie, ale tak naprawdę już za węzłem w miejscowości Borkowo. Kierowcy zaczynają zwalniać. To nitka S-6 prowadząca kierowców do łodzi. I jeszcze raz wrócimy na południowe trasy. Po południu rozluźnił się już ruch w Białce Tatrzańskiej, a także w Poroninie, gdzie wcześniej ustawiało się tam dość sporo samochodów. 22 513 1111, 11, numer do Polski. Radia Kierowców. Czekamy na informacje z dróg.